ale również i z tej bohaterskiej ziemi Kopernika popłyną w świat wiadomości o waszym życiu o tym co myślicie i czujecie o tym